Bardzo się cieszę, że mogę tutaj być, przyjechaliśmy z Warszawy do was, jak zwykle powiem to, co zawsze mówię, niestety z Warszawy, ale powiem wam tak, jak dzisiaj jechaliśmy razem z Maciejewiczami i z moją cudowną żoną Igą, muszę tak mówić, żeby mnie nie zaatakowała potem, <głosy> <głosy> muszę, muszę mówić, że jest cudowna, Bo powiedziała, jak nie będziesz mnie chwalił, to przerąbane. Muszę tak mówić, ale też muszę wam powiedzieć, że jak jechałem, pierwszy raz jechałem tutaj nie pociągiem, okay. i jakoś tak mi się udało jechać, że nie padał deszcz, bo ostatnie dwa razy jakoś tak było brzydko. Pierwszy raz widziałem takie piękne widoki i myślę sobie, że... No, nie, ale rok temu nie widziałem tego w ciągu dnia. Nie. A, ok. Grząski gród. Nieważne. Przypomniało mi się, że są takie ładne widoki tutaj. I, I od razu... Odra... Dajcie mi skończyć. Jejku, chamstwo normalnie dopiero, co przyjechałem z Warszawy. I tak sobie pomyślałem, że chciałbym tutaj przyjechać na emeryturze. Tak mi się tu podoba, że tutaj normalnie odpocznę. Dobra. Ale to nie o tym, nie o tym dzisiaj, kochani. Bardzo się cieszę, że dojechaliśmy, bardzo się cieszę, że możemy być, nie spóźniliśmy się ani, ani. O, wow, jakie mamy fajne zdjęcie, dzięki. Powiem tak, dzisiejszy wieczór jest szczególny, myślę sobie, że Kościół Jezusa Chrystusa na całym świecie. Jak się spotyka razem, ok, jak się spotyka razem, to ma prawo do tego, żeby wejść w atmosferę, która nie jest nam dostępna często, kiedy jesteśmy poza naszym wspólnym spotkaniem. Okay? I jak jesteśmy na konferencji taka jak ta, to jest szczególna konferencja, tutaj w regionie, tutaj w tej strefie, to myślę sobie, że to jest odpowiedni czas do tego, żebyśmy potraktowali całkiem poważnie to, że jesteśmy tutaj i Jezus jest z nami dzisiaj. A ponieważ Jezus jest z nami, będzie dzisiaj zmieniał wasze życie. Niezależnie od tego, czy Go znasz 10 lat, czy Go znasz całe życie, tak jak pastor Jacek, niezależnie od tego, czy Go jeszcze nie znasz, bo może myślisz sobie, Słyszałem o Jezusie, mam informacje o Jezusie, ktoś mnie tutaj dzisiaj zaprosił, może mam kolegę w pierwszym rzędzie, może ktoś tutaj jest po prostu z moich znajomych, ale chcę Ci powiedzieć, Jezus jest dzisiaj z nami i za takiego Jezusa, którego jest, jest tutaj z nami możemy podziękować Bogu, bo Jego obecność jest zawsze z nami, Bóg jest zawsze z nami, Bóg jest obecny realnie tu i teraz, ok? Bóg jest w swoim Słowie, ok. Bóg jest w tobie, ale Jego obecność też jest tutaj. I wierzę mocno w to, że dzisiaj nie tylko będzie mówił do nas, ale będzie też zmieniał. Ja mam przygotowane rozważanie, krótkie rozważanie do tego, żebyśmy mogli zrozumieć, co to znaczy, że Jezus nas ko kocha w praktyce. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś takie zdanie, ono jest bardzo popularne. Jak ja je usłyszałem jako nastolatek, to się zachwyciłem um, i to zdanie idzie tak. Um, głoś Ewangelię, czyli dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie. Głoś dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie każdemu. A jeżeli musisz, używaj słów. To jest najgłupsze zdanie, jakie słyszałem. Najgłupsze zdanie, jakie słyszałem. Jak możesz mówić o Jezusie, jak nie używasz słów? Okay? Bo ja wiem, że są dobre uczynki. Jest super. No, nie wiem, pomogę ci ułożyć puzzle i co? Ten człowiek nie pozna Jezusa. Okay? Nie wiem, zrobię zakupy. Ten człowiek nie usłyszał o Jezusie. Zaproszę cię na konferencję i będzie fajna muzyka i będziemy się cieszyć, że tutaj jesteśmy i będą mili ludzie, ale nie usłyszał o Jezusie. <grafię> Jak nie usłyszysz o Jezusie, to nie poznasz Jezusa, ok? Jak ja bym nie usłyszał o Biedronce, to bym nie poszedł do Biedronki. ok? prosty przykład. No, no bo co z tego, że masz sklep, który ma fajne logo, ale nikt ci nie powiedział, że tam są bardzo dobre ceny. Okay? Myślę sobie, że musisz usłyszeć o Jezusie. Nie tylko twój umysł musi usłyszeć o Jezusie, ale twoje serce musi usłyszeć o Jezusie. To jest bardzo intensywna konferencja i jestem jak zwykle zaskoczony. Tylko wy tutaj w Kamiennej Górze potraficie zrobić dwie wieczorne sesje w jeden wieczór. I myślę sobie, że to jest... To mi pokazuje dwie rzeczy. Jedna rzecz, jesteście niepoważni i za to was kocham, a druga rzecz, jesteście głodni. Bo myślę sobie, mamy naprawdę 24 godziny do tego, żeby Chrystus mógł coś, mógł coś. <grystanie> Zacząłem mówić jak wy. <grystanie> oh, oh, oh. Bóg coś ulokować. <grystanie> Teraz tego nie wybrę, przepraszam. Jak chcecie się pośmiać ze mnie, to ja nie mówię on, tylko mówię on. Z moją mamą. Ewa <grystanie> mówi tam, zamiast 300 mówi 300. <grystanie> zawsze mnie bawi łewy, to jest dobre, ale nieważne, o czym to ja, o Jezusie. <śmiech> Jezus dzisiaj, dobra, jeszcze jedna ważna rzecz, nie wiem, czy jesteś pierwszy raz w kościele, czy jesteś siódmy raz na konferencji, czy przyjechałeś, kto jest z Kamiennej Góry? U, nie! U, kamienna góra, okej, okay. okej, okay. a kto jest z innego kościoła, ale w obrębie 100 kilometrów stąd? Okej, okay, mega, a kto dzisiaj przyszedł z Kamiennej Góry, jest pierwszy raz w ogóle na takim miejscu? Nie wstydźcie się, nie będę pokazywał palcem, okej, okay, nie musicie pokazywać. Nie ma śmiałej ranki żadnej? Jest tam ochotnik jeden z tyłu, dobra, ekstra. Bardzo się cieszę, jak się odwrócili wszyscy. <grystanie> <grystanie> Przyznał się, o nie, nieważne. Kochani, jesteśmy w tak krótkim, intensywnym czasie, bo wierzę mocno w to, że Bóg naprawdę wykorzystuje specjalny czas, kiedy ludzie, którzy Go kochają, ludzie, którzy chcą być bliżej Chrystusa, tak jak my dzisiaj, Jego naśladowcy, ludzie, którzy są Jego uczniami, czyli my dzisiaj, chcemy poznać, Jezusa bardziej i chcemy głębiej zrozumieć Jego miłość. I myślę, że to jest doskonały czas do tego, żebyśmy zrobili ten eksperyment, który nazywamy, chcę poznać Jezusa bardziej dzisiaj. Okay? Niezależnie od tego, czy Go znasz 20 lat, myślisz sobie, ja już Go bardziej nie jestem w stanie poznać. Poznałem kiedyś takiego człowieka, który powiedział, przeczytałem całą Biblię, już nic więcej mi nie zostało. I myślę sobie, ale mi przykro. To tak jak ja bym obejrzał Park Jurajski jeden raz i bym powiedział, że nigdy Go już więcej nie obejrzę. Nie wiem, czy zrozumieście analogii, ale to jest nieistotne teraz. Chciałem, żebyśmy zaczęli od wersetu. Łukasz, ósmy rozdział. Przeczytamy sobie szybko historię. Historię z Ewangelii Łukasza. Bo dzisiaj chcę wam powiedzieć, że Jezus tak bardzo cię kocha, że chce się pozbyć najgorszych rzeczy z twojego życia, ok? Przeczytamy sobie historię o tym, jak Jezus wypędza demony z człowieka. O, posłuchajmy tej historii może z wersetów. Jesteście skupieni? Super, dobra, tak przybyli do krainy, do krainy Gerazeńczyków leżącej po drugiej stronie jeziora, naprzeciw Galilei. Gdy Jezus schodził na brzeg, podbiegł do Niego człowiek, mieszkaniec pobliskiego miasta opanowanego przez złe duchy. Już od dłuższego czasu chodził nago, <śmiech> to jest w ogóle super, bo w dzisiejszych czasach nikt od dłuższego czasu nie chodzi nago po mieście, ale inna kultura, inne czasy. I nie mieszkał w swoim domu. Jak chodził nago i nie mieszkał w swoim domu, to już wiemy, że mamy problem. Ale w cmentarzach grobowca, to jest w ogóle super. Halloween się zbliża, straszne święto. Myślę sobie, jak chcecie pokazać ludziom, jak bardzo Jezus kocha ludzi, jak bardzo Jezus nie znosi ciemności, możecie im tą historię sprzedać. Gdy tylko zobaczył Jezusa ten nagi człowiek, wszyscy powiedzą: "Golas 3 4". Golas zobaczył Jezusa, upadł przed nim na ziemię. I to musi być bardzo śmieszne, bo upadł golas na Golasa. Jak czytacie Biblię, musicie naprawdę. Wyobrażajcie sobie kontekst, bo to jest naj... najpiękniejsza rzecz na świecie. Zobaczcie, jak dziwna jest ta historia. Ok? Więc Golas upadł na ziemię i głośno krzyknął. Wyobraźcie sobie teraz Golasa, który krzyczy: Czego ode mnie chcesz, Jezusie, synu najwyższego Boga? Błagam nie męcz mnie. Jezus rozkazał bowiem złemu duchowi." złemu duchowi wyjść z tego człowieka. Poproszę kolejny werset, dziękuję. Wcześniej mężczyzna ten wiele razy tracił panowanie nad sobą i choć zakuwano jego ręce i nogi w kajdany, pod wpływem tego ducha rozrywał je i uciekał na pustynię. Jak ci na imię? spytał Jezus. Legion odparł zły duch. To znaczy, że ten jeden duch był wieloma duchami w jednym człowieku. To jest w ogóle makabryczna historia. Golas z wieloma duchami mieszka na cmentarzu, biega po mieście, i miał odwagę przybiec do Jezusa i mówi, że jest nas wielu, odparł zły duch, gdyż w człowieka tego weszło wielu duchów. Dalej czytamy. Demony błagały Jezusa, aby nie odsyłał ich do otchłani. A na pobliskim wzgórzu, nad jeziorem, pasło się właśnie wielkie stado świn. Wszyscy powiedzą wielkie stado świn. Trzy, cztery? Złe duchy prosiły więc sprytne, aby pozwolił im w nie wejść w te świnie. A gdy Jezus zgodził się, duchy opuściły człowieka i weszły w świnie. Rozumiecie? Jezus się zgadza, czyli ma autorytet. Jak Jezus się zgadza to nie ma problemu do tego, żeby trudna rzecz, zła rzecz miała prawo kontrolować naszą rzeczywistość. Bo kiedy Jezus w swoim autorytecie wyraża zgodę na coś, to już jesteśmy na dobrej drodze, żeby uwolnić się od czegoś, co związało nasze życie. A gdy Jezus zgodził się, duchy opuściły człowieka i weszły w świnie, po czym całe stado rzuciło się pędem ze stromego zbocza wprost do jeziora i utonęło. Brawo dla świni. Czytamy dalej. Widząc to pasterze stada, uciekli do pobliskiego miasta i okolicznych wiosek z wieścią o tym, co się stało. Ludzie wyszli z domów, aby to zobaczyć, i wkrótce wokół Jezusa zgromadził się spory tłum. I Teraz czytajcie dalej. A gdy dostrzegli szaleńca, który siedział teraz przy Jezusie. Ubrany, spokojny i w pełni władz umysłowych, Jezus Chrystus dał mu uzdrowienia. Jezus Chrystus przyniósł pokój do życia człowieka, który pokoju nie miał od dawna. Zobaczcie, co się stało z ludźmi. Przestraszyli się. Zamiast się cieszyć, przestraszyli się. Zamiast celebrować. Zaczęli narzekać w swoim sercu. Zamiast widzieć dobro, zobaczyli niezrozumienie i nie mieli zgody na tą sytuację. Czytamy dalej. Naoczni świadkowie opowiedzieli przybyłym, w jaki sposób został uzdrowiony. Wówczas tłum garezyńczyków zaczął błagać Jezusa, żeby opuścił ich okolice. Ten, który uwolnił obywatela ich miasta. Ich kolegę z osiedla, może kogoś z podstawówki albo z technikum. Ten, który jest Bogiem, przyszedł i uwolnił tego człowieka, ale ludzie przestraszyli się tak bardzo tego, co Jezus jest w stanie zrobić, że poprosili Jezusa, żeby opuścił ich miasto. Czytamy dalej. Jezus wszedł więc do Łodzi, a wtedy podszedł do Niego uzdrowiony z pytaniem, czy może z Nim pozostać. Jezus jednak odmówił, wracaj do domu, powiedział, i opowiedz innym, co zrobił dla Ciebie Bóg. Poszedł więc i opowiadał w mieście o tym, co Jezus dla Niego uczynił. Głos Ewangelia, jeżeli możesz <głos> A jeżeli musisz, używaj słów To nie jest to, co Jezus tu powiedział <głos> Opowiadaj innym, używaj słów Co zrobiłem dla twojego życia Dwie ważne rzeczy, które wynikają z tego Jesteście ze mną nadal? Super, dwie ważne fragmenty, dwie rzeczy, które chcę z tego powiedzieć Są takie Dzisiaj porozmawiałem sobie o świniach w twoim życiu I Wierzę, że dzisiaj dostaniesz wolność, której potrzebujesz Nie wiem ile masz lat 10, 15, 40 60. To nie ma znaczenia. Dzisiaj Jezus na konferencji I Love. Na konferencji, w której skupiamy się na miłości. Dzisiaj Jezus wierzy w to mocno. Przyniesie wolność. W kulturze, w której żyjemy, okay, to jest kultura racjonalizmu. Musimy wierzyć w rzeczy. Wręcz jesteśmy tak wychowywani, że wierzymy tylko w rzeczy, których widzimy. Więc Dzisiaj, kiedy mówimy sobie o demonach i kiedy czytamy tę historię, ona nam się wydaje niesamowita, ale z drugiej strony nie jesteśmy w stanie odnieść się do niej, dlatego że nigdy nie widzieliśmy golasa, który biega po mieście i ma demony w sobie. Nigdy nie widzieliśmy też ingerencji. No Własne oczy podejrzewam, mała szansa na to. Widzieliśmy ingerencję kogoś, kto w autorytecie Jezusa daje takiemu człowiekowi wolność. Więc kiedy czytamy tę historię... Musimy się zastanowić nad tym, jak to Słowo, które dzisiaj zmieni Twoje życie, jak to Słowo mówi do Ciebie. Okay? To jest bardzo ważne, żebyś sobie pomyślał o tej historii, pomyślał sobie, co to Słowo chce mi dzisiaj zakomunikować. Jak Pan Jezus dzisiaj może dać mi wolność. Kiedy Jezus wyrzucił te demony w świnie, człowiek się uspokoił i doznał pełnej wolności. To jest to, co, to, co czytamy. Tutaj nie ma się co kłócić. Jezus ma interakcję z człowiekiem, który jest związany z siłą, której nie kontroluje, ale w momencie, kiedy spotyka się z Jezusem, staje się totalnie wolny. Mieszkańcy byli oczywiście wdzięczni za to, że Jezus uwolnił człowieka, ale byli też wściekli. Musicie zrozumieć kontekst. To słowo przestraszenie ono jest dobrze przetłumaczone z greckiego w naszym kontekście. i Wielokrotnie popełniano ten sam błąd. To słowo przestraszenie, ono raczej oznacza zmieszanych i wkurzonych. Okay? To jest takie słowo, które trudno powiedzieć. Troszeczkę wściekli tacy, jak to się mówią, z fochem. Mieli focha. Mieli focha, że Jezus miał czelność uzdrowić kogoś kosztem ich świ. Chciałem, żebyście spojrzeli na to w ten sposób. Ekonomia tego miasta, ekonomia tej małej społeczności polegała na tym, że mieli dużo świń, dużo świń, dużo pieniędzy. Okay? Dużo pieniędzy, dobre życie. Ale niestety świnie, od których była uzależniona ta ekonomia, poszły pływać. A jak wiemy, świnia pływać nie umie, więc ekonomii nie ma. Bali się człowieka, który miał demona, ale bardziej bali się Jezusa, który przejął całą kontrolę nad sytuacją i nad ich życiem. Ludzie uwielbiają decydować o tym, co jest dobre i złe. My uwielbiamy decydować, co jest dobre i złe dla nas. I myślimy sobie, Jezu oddaję Ci swoje życie. Konkretnie oddaję Ci tą część ale tą część zostaw. Innymi słowy, Panie Jezu, zabierz tego golasa, co biega po moim życiu, ale proszę, zostaw mi świnie. Chcę się Ciebie zapytać dzisiaj, co jest Twoją świnią? W co pokładasz nadzieję, a co Jezus musi zabrać, żeby przynieść wolność w Twoim życiu? Jakie jest Twoje stado świń, które sprawia, że czujesz się pewien tego, kim jesteś, bo masz te świnie, ale co by się stało, gdyby Jezus w kontroli w tym, jak dobry jest i mądry jest, zabrał te świnie z twojego życia. Bo chciałby dać ci wolność. Chciałby dać ci wolność w łasce i w prawdzie. Gdzie jest łaska, której potrzebują ludzie, a gdzie zaczyna się niewygodna prawda, która musi pozbyć się tego, co łaska pokona. Moja babcia, okej, okay, jest mistrzynią zamiatania spraw pod dywan. Okay? Kocham moją babcię, ale moja babcia wychowała się w tej kulturze, w której wychowało się wiele osób tamtych czasów i niestety to pokutuje do nas dzisiaj, nie tylko w naszym kraju, ale na całym świecie. W Polsce pięknie nazwano to dulszczyzną albo udawaniem, albo właśnie zamiataniem pod dywan, w Anglii nazywa się to słoniem w pokoju, o którym się nie mówi, chociaż zajmuje tyle miejsca i przeszkadza nam bardzo, ale jest coś takiego, co jest nieszczerością w naszym życiu. I żeby Chrystus, który jest dzisiaj z nami, mógł cokolwiek zrobić, musimy sobie uświadomić, że potrzebujemy szczerości, bo łaska i miłość Jezusa do ciebie, Boga, który cię kocha i to jest niesamowite, że Bóg cię kocha, bo Bóg kocha mnie. Jest tyle fragmentów w Słowie, które w Biblii, które pokazują nam, że Jezus nas kocha, że nie możemy nawet z tym dyskutować. Jezus kocha wierzące osoby, czyli te, które za Nim idą. Mało tego, Jezus kocha nawet niewierzące osoby, czyli te, które Go nie rozumieją i Go nie znają. Jezus kocha dobrych i złych. Jezus kocha ludzi w procesie. Jezus kocha ludzi pośrodku, między A i B, bo Jezus nas kocha. Odwieczny, święty Bóg kocha Ciebie, tak głęboko, że policzył twoje włosy, zna twoje dni, wie kiedy jesteś głodny. Mało tego, Bóg, który stał się człowiekiem, rozumie cię doskonale. Jest taki piękny psalm, który mówi o tym, że Boże myśli, a jak ktoś o kimś myśli intensywnie, to znaczy, że jest w nim zakochany. Boże myśli o tobie są liczniejsze niż ziarna piasku na tej planecie. Gdybyśmy zrobili statystyki, to jest to bardzo duże. Ja już o tym mówiłem w zeszłym roku, jeżeli pamiętasz. Ale musisz sobie pomyśleć i jeszcze raz to przeanalizować. Jeżeli jeden metr piasku ma ponad 28 miliardów do, do sześciennej ziaren piasku, to jest dużo piasku na ziemi, nie będę teraz tego liczył, bo nie chcę was zgubić, ale musisz zrozumieć, że to jest ilość Bożych myśli na twój temat, twój konkretny. Znaczy, że Bóg Cię kocha, Bóg jest bardzo przejęty Twoją sytuacją w tym momencie. Nie wiem, z czym dzisiaj przyszedłeś na konferencję, nie wiem, z czym się borykałeś w tym tygodniu, w tym miesiącu, ale myślę sobie, jakiekolwiek cierpienie Cię spotkało, tak jak Maciek mówił przede mną. Jakakolwiek sytuacja dotyka Twoje życie albo związuje Cię, albo jakakolwiek sytuacja jest twoją, Twoim stadem świń w tym momencie, coś, od czego jesteś bardzo uzależniony i myślisz sobie, to jest moje życie, tak musi wyglądać. Jezu, zrób wszystko, tylko omin te świnie, proszę Cię bardzo. To myślę sobie, że chciałbym, żebyś zrozumiał, że czas na szczerość z Panem Bogiem dzisiaj. Bo Bóg jest kochającym Bogiem, który potrzebuje od Ciebie interakcji. Potrzebuje, żebyś naprawdę odsłonił swoje wrażliwe serce i powiedział Mu, to jest to, czego potrzebuje Jezu. I mam ogromny problem z tym, co przeżywam w tym momencie. Łaska pokonuje rzeczy, ale prawda pozbywa się rzeczy. Łaska uwolniła człowieka od demonów, ale prawda sprawiła, że demony poszły w świnie. Nie wiem, jak ty, ale ja potrzebuję łaski, ale tej łaski nie dostanę, jeżeli nie skonfrontuję się z prawdą, tego, jak bardzo Jezus mnie kocha i co potrzebuję zrobić w moim życiu. Wiara działa tylko wtedy, kiedy przestajemy zakopywać rzeczy pod dywan, a kiedy jesteśmy w stanie widzieć się takim, jakimi jesteśmy naprawdę. Innymi słowy, wiara działa tylko wtedy, kiedy przeglądasz się w lustrze i widzisz, to ja mam bubrzuszek. To ja za dużo jem. To ja zjadłem dwie kolacje, a czeka mnie jeszcze trzecia. Nie mówię o sobie oczywiście. Oczywiście, że mówię o sobie. Dlatego, że szczerość sprawia, że musimy zacząć mówić o sobie. Szczerość oznacza, że twoja modlitwa wygląda tak. Jezu cierpię. Jezu cierpię i nie wiem, co z tym zrobić ale wiem, że Ty wiesz, więc Pani oddaje Ci moje cierpienie. Jeżeli znasz źródło swojego cierpienia, to powiesz mu, Boże, ta osoba, ta relacja, ta sytuacja, te słowa spowodowały moje cierpienie. Więc dzisiaj przynoszę Ci te słowa, przynoszę Ci tę osobę, przynoszę Ci moją relację, przynoszę Ci moje braki, moją dysfunkcję, moje niezrozumienie Jezu, chcę, żebyś dzisiaj zadziałał. Bo wiem, że mnie kochasz, Jezu, potrzebuje Twojej pomocy. Wiecie, że z moją żoną, jeżeli jesteś 15 piętnastolatkiem, na pewno... Przeżywasz zakochanie i cieszę się z tego powodu bardzo. Na pewno ta osoba, w której się zauroczyłeś, może masz 17 lat, może 13 już jesteś zakochany albo zakochany. Gratuluję. To duża rzecz zakochać się naprawdę. Ja się um, zakochałem w mojej żonie jak miała 16 lat. W cudownej żonie. Cudowna żona siedzi tu i słucha wszystkich słów. Na nutę tęczący w samotności. Zakochałem się w mojej żonie, jak miała 16 lat. I myślę sobie, zakochałem się i na tym zakochaniu byłem w stanie pojechać bardzo długo, potem oczywiście zdarzałem się różne doliny i w życiu, więc relacje wyglądają różnie. Ale przyszedł taki czas, że mieliśmy ogromny kryzys. Ogromny kryzys. Miałem 25 lat, to chcieliśmy się rozwieść. Taki był kryzys. Zrozumcie to, że kryzys był spowodowany tym, że nie byłem szczery z tym, jaki jestem. Nie byłem w stanie przyjść do Jezusa ze swoim problemem. Byłem bardzo agresywną osobą. Wychowałem się w domu, w którym napatrzyłem się na agresję. Ja wiem teraz na mnie, patrzycie i myślicie jak taki słodziak mógł być agresywny. <głosy> <głosy> Ale Iga jest tutaj. I myślę sobie, że to jest świadectwo szczerości, bo potrafimy o tym mówić. Dzisiaj nadal jestem w procesie oddawania swoich świń Jezusowi. Dzisiaj nadal jestem w procesie oddawania swoich słabości Jezusowi. Dzisiaj nadal jestem w procesie Jezu, wolę walnąć w ścianę pięścią albo kopnąć w słup, albo rzucić psem na 200 metrów, żartowałem. <grystanie> Sprawdzam, czy słuchacie. <grystanie> tak, halo, policja. <grystanie> Ale zrozum, że kiedy otworzysz swoje serce Chrystusowi, On przyniesie cud uzdrowienia do twojego życia. Tak jak przyniósł cud uzdrowienia naszego małżeństwa, naszej relacji. W wieku 25 lat Wiedząc, że Jezus, który jest ze mną, dał mi Ducha Świętego, w tym procesie walki, w tym procesie przyznania się, jestem w potrzebie, jestem człowiekiem, który popełnia masę błędów, jestem człowiekiem, który próbuje zdeformować to, co ty pobłogosławiłeś w małżeństwie, tak jak ten człowiek, który był niesamowitym, prawdopodobnie mieszkańcem miasta, ale wpuścił do swojego życia nie te rzeczy, co trzeba, a potem latał nago jak golas <głos> ze stadem demonów w sobie. Potrzebujesz dzisiaj szczerości, żeby Bóg, Bóg mógł przyjść i uzdrowić Ciebie. Tak często, tak często przyjmujemy postawy mieszkańców. Tych, którzy chcieli, żeby Jezus rozwiązał ich problem, ale oszczędził świnie. Jestem uzależniony, ale Panie, zostaw moje uzależnienie, ale będę Ci służyć. Mam problem z tym. Ale proszę, zostaw ten problem, bo ja jestem już przyzwyczajony do tego problemu i nie chcę go oddawać. Ale pozwól mi w pełni służyć Tobie, albo w pełni iść za Tobą, albo w pełni zmienić moje życie. Widzisz, kiedy Jezus kocha, to w procesie będzie zabierał wszystkie świnie z Twojego życia. Wszystkie świnie z Twojego życia. Jeżeli chcesz dzisiaj doznać pełni wolności, albo spróbować chociaż wejść w tą sferę, musisz zrozumieć Jego Duch Święty, bo to tak działa, ja to wytłumaczyłem patologicznie. Jest Bóg Ojciec, który jest niesamowity. Bóg Ojciec posłał swojego Syna, okay? i Jego Syn Jezus wykonał bardzo konkretną misję. Bóg stał się człowiekiem, więc rozumie nas, ludzi. Ten niesamowity Syn, w którego wierzymy i którego wyznajemy i któremu ufamy, Jezus Chrystus, żył 33 lata, prawdopodobnie tyle równo, tutaj na ziemi, ludzkim życiem, więc przez te 33 lata zrozumiał nas wszystkich. Zrozumiał, co to znaczy urodzić się w zimnie i dorastać w warunkach jako uciekinier i uchodźca i wiedział, co to znaczy przeżyć złamane życie, frustrację ludźmi, relacjami wiedział, co to znaczy nie mieć, wiedział, co to znaczy mieć dużo, być zapraszanym na imprezy, bo Jezus był zapraszany na imprezy, wiedział, co to znaczy być oplutym, wiedział, co to znaczy być szykanowanym, wiedział, co to znaczy być zranionym, wiedział, co to znaczy kochać w pasji i radości, wiedział, co to znaczy śmiać się, celebrować. Jezus rozumie nas dlatego, że jest człowiekiem i jest w pełni Bogiem. Ale ten Jezus, który potem umarł na krzyżu za ciebie i za mnie, ok, przelewając swoją krew, oddając swoje życie za Ciebie, po to, żebyś Ty mógł żyć wolnym życiem, ktoś musiał zapłacić za Ciebie cenę, ten Jezus potem odszedł i powiedział, hm, Ja muszę odejść, żeby przyszedł ktoś, kogo będziecie bardzo potrzebować. Pocieszyciel, Duch Święty adwokat, ten, który się będzie za wami wstawiał, ten, który pozwoli wam kierować swoje życie w szczerości. I dzisiaj kościoły na całym świecie od dwóch tysięcy lat spotykamy się w miejscu, w którym możemy się szczerze spotykać. Dlatego, że jest z nami Duch Święty i kiedy uwielbiasz Boga i śpiewasz Mu piosenki, tak jak Ewa nas dzisiaj prowadziła z zespołem, kiedy śpiewamy te piosenki, to nie śpiewamy tylko piosenek od tak, żeby zrobić karaoke i żeby się dobrze poczuć, ale śpiewamy te piosenki, żeby wyrazić swoją miłość i zacząć uwielbiać Boga, który jest tutaj z nami, ten Bóg, Wyraża się w Duchu Świętym, który dzisiaj mówi do Ciebie, bo kiedy mówię te słowa, Twoje serce się otwiera. Mało tego, Duch Święty zawsze wie, co robi. Napisał całą Biblię, bo inspirował ludzi do tego, żeby te słowa były napisane. Duch Święty zaczął otwierać Twoje serce, zanim jeszcze tutaj przyszedłeś. Potem Duch Święty zaczął otwierać Twoje serce jeszcze bardziej na miłość Bożą, kiedy było uwielbienie. Potem, kiedy mówił Maciek. Potem, kiedy miałeś pączka i rozmowę z kimś o tym, co mówił Maciek. A teraz twoje serce jest otwarte i myślisz sobie, co mam zrobić z tym słowem? Jezu, chcę być szczery. Potrzebuję zmienić swoje życie. Gdzie są moje świnie? Chcę wam pokazać trzy obrazki. Na sam koniec. I poproszę zespół. Nie wiem, czy dzisiaj karmisz swoje świnie. Może jesteś osobą, która po prostu karmi swoje świnie. Może to są rzeczy, których bardzo pragniesz w swoim życiu. Może to jest coś, co sprawia ci radość, ale nie jest dobre dla ciebie. Może w swoim głowie wchodzisz na strony, na które nie potrzebujesz wchodzić, albo zadajesz się z ludźmi, z którymi nie powinieneś się zadawać, albo myślisz o sytuacjach, albo o substancjach, o których nie powinieneś myśleć, albo... Myślisz o tym, żeby zostawić jakąś sytuację albo jakąś osobę, dlatego wydaje Ci się, że jesteś ok, bo już sobie nie radzisz z tą sytuacją i chcesz odejść od tej sytuacji i wiesz, że to nie jest dobre, ale nie masz wyjścia, bo tak ci się wydaje. I może karmisz swoje świnie. Ale najgorzej jest, kiedy przestajesz karmić swoje świnie i zaczynasz mieć relacje ze swoimi świniami. Zaczynasz kochać swoją świnię. Zaczynasz być blisko swojej świni. Okay? Zaczynasz mieć romans ze stadem świn, które, którego Jezus nie potrzebuje do tego, żeby dać Ci wolność. Ty myślisz, że Twoje życie będzie kompletne, jak będziesz trzymał tą jedną rzecz w swoim życiu. I Duch Święty dzisiaj mówi do Ciebie, kocham Cię i przyszedłem tutaj po to, żebyś miał wolność i pozwolił mi przejąć kontrolę nad tym, co się dzieje. Bo Chrystus jest Bogiem łaski i prawdy. Jest naszym Zbawicielem, który przychodzi w łasce i prawdę po to, żebyś mógł doświadczyć przebaczenia, ale po to, żebyś też mógł powiedzieć, tego już nie potrzebuję. Najgorsza sytuacja, jaka może nas spotkać, to kiedy z przyjaźni i flirtowania ze świniami zamieniamy się w kochanka świn. Jeżeli jesteś kochankiem swoich świń, to będziesz jak ci ludzie w mieście, Powiem wam szczerze, że jako Maciek Liziniewicz oddałbym bardzo dużo, żeby być w tym mieście razem z Jezusem i żeby móc być zadowolonym z tego, że uwolnił mojego kolegę albo sąsiada, albo znajomego z tak trudnej sytuacji, w której był. Ale zastanawiam się, czy gdybym był właścicielem Jakiejś części stada świn, które należało do tego miasta. Jezus by pozbył się moich świn, zastanawiam się, po której stronie by był. Po, tych, po stronie tych, co celebrowali wolność tego człowieka, czy po stronie tych niezadowolonych z tego, że Jezus zrobił czystki w moim życiu. <grych> czy możemy zacząć grać? To jest to, co się stanie teraz. Zespół zacznie grać. Zależy nas prowadzić w uwielbieniu, ok? Ale zanim zaczną to robić, porozmawiamy sobie szczerze z Bogiem. Jeżeli myślisz sobie, nie jestem w stanie sobie szczerze porozmawiać z Bogiem, to chcę Cię uspokoić. To jesteś Ty i Bóg tutaj. Ty i Twój Duch. Twoja dusza, która może szczerze otworzyć się przed Bogiem w modlitwie. Ale widzisz, to nie może być modlitwa. Wiecie, jak ludzie często modlą? Ja mam powiem, jak byłem nauczony się modlić. Czasami jest modlitwa, taka wezwanie, albo modlitwa, która ma przynieść wolność, albo jakiś przełom, albo zaprowadzić nas za dobę. I ludzie wiecie, co robią? Ja jestem sam winien, bo często robię tak. Dobra, to przeczekam. La, la, la. Hmm. No nie chodzi o to. Powiedziałem ci na początku... Żebyśmy mogli używać naszych słów. Do tego, żeby Ewangelia cokolwiek mogła zrobić, musisz zacząć wypowiadać te słowa. I myślę sobie, nie chodzi o to, żebyś krzyczał te słowa dzisiaj, ale chodzi o to, żebyś naprawdę wypowiedział te słowa sam do siebie. Potrzebuję wolności od tego. Ale jeżeli nawet nie umiesz nazwać tego, od czego potrzebujesz wolności, nawet nie wiesz, co jest twoją świnią, poproś Ducha Świętego, który jest najlepszym doradcą do tego, żeby pokazał Ci, co jest prawdą, a co jest kłamstwem w Twoim życiu. Najprostsza modlitwa, którą możesz dzisiaj powiedzieć, to to. Jezu, wiem, że przyszedłeś dzisiaj uwolnić mnie od kłamstwa, które jest w moim życiu. Proszę Cię, pokaż mi prawdę, której potrzebuję. I mówię to do każdego, kto zna Jezusa dzisiaj. Kto doświadczył Jezusa. Ale jeżeli nie doświadczyłeś jeszcze Jezusa, to możesz Go doświadczyć teraz. Chciałem, żebyśmy wstali. Zaraz będziemy śpiewać. Wierzę, że piosenkę, która będzie naszym wyzwaniem i waszą modlitwą. Ale zanim to zrobimy, chcę powiedzieć do wszystkich, którzy są dzisiaj w procesie, w jakimkolwiek procesie zmiany, albo przyszli tutaj, bo zostali zaproszeni, Chcę Ci powiedzieć o trzech rzeczach, które Jezus zrobi w Twoim życiu, ok? Przez to będziesz musiał przejść. Pierwsza rzecz jest taka. Łaska i prawda, którą Jezus chce zrobić w procesie dawania Ci wolności, przyniesie Ci dyskomfort, ok? Będziesz czuł dyskomfort, bo będziesz sobie myślał albo myślała, nie wiem, co mam z tym zrobić, chcę wolności, czuję się bardzo niehalo. Jestem przywiązany albo przywiązana myślami, duszą, emocjami do tej rzeczy. Ale potrzebuję wolności. i Wiem, że łaska i prawda, którą Chrystus mi pokaże, da mi tą wolność. Aczkolwiek będziesz odczuwać dyskomfort. Chcę Ci powiedzieć, że jesteśmy powołani do życia poza strefą komfortu. Jesteśmy powołani do tego, żeby wychodzić z wygodnych dla nas rzeczy i myśleć sobie, Boże, czasami potrzebuję zrobić tą rzecz po to, żebyś pokazał mi coś nowego. Dzisiaj Bóg chce pokazać Ci coś nowego w Twojej sytuacji. Druga rzecz, którą możesz odczuć dzisiaj to brak satysfakcji. Dlatego, że czasami desatysfakcja i niezadowolenie pchacie do większych rzeczy. Może dzisiaj Pomyślisz sobie, jeżeli oddam świnie, to nie będę miał satysfakcji w życiu i będę niezadowolony. Ale jeżeli zaufasz Ojcu, który Cię kocha, Bogu, który Cię stworzył i powołał, to możesz zaufać Mu w pełni i gwarantuję Ci to, jeżeli dzisiaj przyjdziesz do Niego i oddasz Mu to, z czym się borykasz. Oddasz Mu to, czego jesteś uzależniony w swoim życiu, albo to, na czym budujesz swoją pewność w siebie i swoją codzienność. A coś co Jezus chce zabrać, bo wiesz, co to jest. To gwarantuję Ci, że ten dyskomfort, który będzie chwilowy, zamieni się w wolność, która wypełni Twoje życie. I trzecia rzecz. Łaska i prawda, którą Jezus teraz chce przynieść. Łaska w przebaczeniu i prawda w pozbyciu się rzeczy, która jest w Twoim życiu, przyniesie Ci zakłócenia. Znajomi się będą pytali, co jest nie tak. Rodzice mogą mieć wątpliwości do Twojej transformacji dzisiaj albo do tego, co się dzieje. W kościele mogą się zdziwić, że całe życie chodziłeś do kościoła, ale w końcu jesteś inny. Ona przyniesie pewne zakłócenia, ale chcę, żeby żadna z tych rzeczy, ani dyskomfort, ani brak satysfakcji, ani zaskłócenia nie, nie spowodowały teraz Twojego lęku i blokady przed tym, co Jezus jest w stanie zrobić w tym momencie. Zapytam się tak. Kiedy nasze oczy są zamknięte na chwilę, głowy pochylone. Czy jest ktoś tutaj dzisiaj? W tym bezpiecznym miejscu, w tym miejscu, w którym miłość wypełnia każdy rząd. W tym miejscu, w którym Duch Święty otwiera delikatnie serca ludzi w tym miejscu, w którym nasz dobry Bóg rozumie każdego z Was i zna każdego z nas po imieniu i policzył włosy na Twojej głowie a Jego myśli są częstsze i gęstsze niż ziarna piasku na tej planecie ten Bóg, który Cię kocha który sprawia, że dzisiaj łzy zaczynają wylewać się z Twoich oczu jeżeli jesteś osobą, która nigdy nie przyszła do Jezusa w swoim życiu, albo dawno, dawno temu spróbowałeś pójść za Jezusem to dzisiaj ten Jezus mówi, kocham Cię. To jest konferencja I Love i na tej konferencji Duch Święty dzisiaj chce powiedzieć kocham Cię, przyjdź do mnie, dziecko, dlatego, że chcę pozbyć się świń, i chcę dać Ci wolność. Jeżeli jesteś osobą, która chce przyjść do Jezusa dzisiaj, czy mogę Cię prosić o to, tak jak ja, podnoszę swoją rękę, żebyś podniosła podniósł swoją rękę? Tu i teraz. Dziękuję bardzo. Jedna ręka. Dzięki bardzo. Druga ręka. Czy ktoś jeszcze? Jezus Cię kocha. Przyjdź do Niego. Dzięki bardzo. Trzecia ręka. Trzy osoby. <głos> Trzy osoby, które przychodzą do Jezusa świadomie dzisiaj. Czy możemy zaklaskać brawo? Pomodlimy się o was teraz, ok? Pomodlimy się o was, dlatego że jeżeli przyszedłeś do Jezusa pierwszy raz albo po długim czasie, to potrzebujesz po prostu wyznać słowami Tą niesamowitą transformację i ten moment. Chciałbym, żebyśmy na całej tej konferencji wszyscy razem powtórzyli te słowa. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że umarłeś za mnie i zmartwychwstałeś. Dzisiaj oddaję Ci moje życie i wyznaję Cię Panem i Królem. Amen. Amen. A ostatnie wezwanie, które zrobię teraz i wiesz, że do Ciebie mówię. Jeżeli jesteś tutaj dzisiaj, zanim się pomodlisz, ale chcemy zobaczyć, kto dzisiaj potrzebuje się pomodlić, dlatego, że chcemy się modlić o Was. Wykorzystamy ten czas, bo mamy naprawdę 24 godziny. Więc przez te kilka chwil, które nam jeszcze zostało tego wieczoru, chcemy pomodlić się o ludzi, którzy potrzebują dzisiaj wolności. Może znasz Jezusa, może jesteś w tłumie ludzi, którzy wiedzą, że Jezus przyjechał do Twojego miasta, ale wiesz, że dzisiaj musisz oddać swoje świnie. Jeżeli musisz oddać dzisiaj swoje świnie, czy mogę Cię prosić o to? Bez wstydu, absolutnie bez wstydu. Czy możesz podnieść swoją rękę, żebyśmy wiedzieli, o co się modlić? Okej, okay, ja już nie będę liczył rąk. Widzę przynajmniej z 50 osób. Panie Jezu, Dzisiaj tutaj, kiedy będziemy uwielbiać Ciebie, kiedy wiemy, że jesteś radością, kiedy wiemy, że jesteś królem, który przynosi wolność, kiedy wiemy, że jesteś naszym Bogiem i wiemy, że chcesz dla nas najlepiej, kiedy wiemy, że czasami nie rozumiemy tego, co robisz, ale wiemy, że to, co robisz jest dobre. Dzisiaj, Panie, prosimy Cię, przynieś nam wolność w swojej łasce i prawdy. Oddajemy Ci każdą sytuację, która nas zniewala. Oddajemy Ci to, co zabiera nam wolność i wysysa z nas życie, bo wiemy, że Ty jesteś tym, który przynosi życie i przynosi to życie w obfitości. Dzisiaj, Jezu, prosimy Cię indywidualnie. Weź to, co zabiera mi wolność. Szczerze wyznajemy i nie zamiatamy pod dywan, że to jest to, od czego potrzebujemy dzisiaj uwolnienia. Panie Jezu, stań się całym naszym życiem. Uwolnij nas, tak żebyśmy mogli być wolni od naszej przyszłości, a powołani do wolności. O to Cię prosimy dla każdej duszy w tym miejscu, dla każdego serca. Amen. Zaśpiewajmy razem, niech to będzie nasze wyznanie.